Hodowla roślin w Strzelcach w tym roku na targach Polagra Premiery dostała aż dwa złote medale za jęczmieniary Suweren i Przężyto o zimę Borowik. Zacznijmy może od jęczmienia. Czym ta odmiana się wyróżnia? Bo żeby dostać medal trzeba się przecież wyróżniać. Suweren e, wyróżnia się dostosowaniem do różnych warunków uprawy. W wielu rejonach, bardzo zróżnicowanych Polski, osiąga wysokie wyniki planowania. Odmiana ta już w pierwszym roku po rejestracji została odmianą wzorcową w coboru, co jest pewnym wyznacznikiem jej poziomu planowania i wartości gospodarczej. Suweren w tej chwili jest najczęściej zalecanym mięczmieniem i pastewnym do uprawy na terenie całej Polski. Jest zalecany do uprawy w 13 województwach. Żadna inna odmiana pastywna nie ma takiej rekomendacji. No właśnie, bo przecież warunki między Polską Północną a Południową no, różnią się. E, jakie cechy stanowią o tym, że on jest tak samo dobry w warunkach pomorskich i powiedzmy śląskich? Jest to odmiana w typie jedna z wcześniejszych. Dostosowuje się do różnego e, typu przebiegu pogody w danym sezonie wegetacyjnym i ma podwyższoną tolerancję na suszę. A w przypadku odmian jarych, ta tolerancja na suszę jest bardzo istotnym e, aspektem, ponieważ e, jak wiemy, system korzeniowy roślin jarych jest mniej rozwinięty niż e, z analogicznych form ozimych. Przez to odporność na suszę ma bardzo duże znaczenie. i Właśnie to przekłada się na jego elastyczność, zdolność przystosowania się do różnych warunków. No zwłaszcza, że u nas na Pomorzu mamy tradycyjnie suche czerwce, które mogą się bardzo odbić na kondycji takiej uprawy. Dokładnie tak. I w tym momencie odmiany po pierwsze wczesne, po drugie tolerancyjne susze są w stanie uciec z fazą rozwojową przed tymi niewral niewralgicznymi momentami, kiedy jest zapotrzebowanie na wodę wyższe, a, a także suweren odmiana, bardziej tolerancyjna na suszę, też mniej, reaguje mniejszym spadkiem plonu na niedobory okresowe wody. A jak to wygląda, jeśli chodzi o odporność na choroby, na szkodniki? Odporność na choroby grzybowe jest na poziomie dobrym i bardzo dobrym, w zależności od danego patogenu. Żadna z chorób w skali bonitacyjnej 9-stopniowej ceboru odporność nie jest niższa niż 7,7,5 stopnia. Także jest to dobra odporność, aczkolwiek przy intensywnym nawożeniu ozotowym zawsze warto też zwiększyć nieco nakłady na ochronę fungicydową. No właśnie, bo z jednej strony genetycznie chronimy odmiany, hodując je w taki sposób, żeby były odporne czy to na grzyby, czy to na insekty, ale przecież nie zwalnia nas to z obowiązku używania insektycydów czy fungicydów. Czy może w pewnym stopniu, w pewnej mierze powoduje, że możemy ich używać mniej? E, tak. Są odmiany, które wykazują bardzo dużą odporność na dany patogen i tak naprawdę przy dobrym rozkładzie pogody, niekorzystnym dla rozwoju patogena, Plantacje można poprowadzić bez ochrony przeciwko danej chorobie. Lecz przyroda umie się bronić i dostosowywać. I odmiana, która kilka lat temu wykazywała pełną odporność na daną chorobę, w którymś momencie ta odporność może zostać przełamana i zacznie się porażać. Także ta odporność też ma swoje określone jakby okres gwarancji, w którymś momencie odmiana może się troszeczkę bardziej porażać. Nic nie jest dane raz na zawsze? Nic nie jest dane raz na zawsze. No, Gdyby tak było, to w którymś momencie wyeliminowalibyśmy z środowiska wszystkie choroby, organizmy chorobotwórcze, a przyroda się automatycznie dostosowuje na mutacje różnego rodzaju populacje krzyżowania, to wszystko powoduje, że jest ta zmienność biologiczna nie tylko w roślinach, ale także właśnie i w grzybach, w mikroorganizmach chorobotwórczych. No tak, a my z kolei coraz to nowe odmiany jednak hodujemy. Jaki jest czas się... życia takiej odmiany? Bo kiedyś to właściwie było tych pięć odmian na krzyż, teraz jest 500 tysięcy odmian. Czy można pozwolić sobie na to, żeby tę samą odmianę uprawiać przez, nie wiem, 10 kolejnych sezonów? Chyba już nie. Już co kilka lat szukamy czegoś nowego. To ma dwie strony. Jeśli jest odmiana pszenicy na przykład, która daje nam potencjał planowania 8 ton, to przy dobrej agrotechnice za te 10 lat tak samo wyciągniemy z niej te 8 ton. Drugą kwestią jest postęp biologiczny. Wchodzą nowe odmiany, których kryterium rejestracji jest, żeby jednak był lepsze niż istniejące. Czyli, czyli potenc... one też rosną, te kryteria. Te kryteria rosną. Ten postęp biologiczny jest i musi być wchodzą nowe odmiany, które mają być plenniejsze, aczkolwiek na, sam, na samo planowanie wpływa bardzo, bardzo wiele czynników i czasami odmiana, która w doświadczeniach rejestrowych i później wchodząc na rynek, wydaje się, że jest rewelacyjna i ma niesamowite plony życie to weryfikuje i okazuje się, że mimo wszystko ta troszeczkę starsza jest lepiej zaadaptowana do tych warunków, które występują na naszym klimacie i suma, summarum Lepiej jest pozostać przy tej starszej niż wybierając nowość, aczkolwiek zdarzają się nowości naprawdę takie jak na przykład nasz obiec Bingo, który planuje zdecydowanie najwyżej z wszystkich osób od kilku lat powyżej wszystkich odmian konkurencyjnych, no to jest ten efekt postępu biologicznego. I on wyznacza poziom, poziom wyżej. Druga sprawa, presja na wymianę odmian jest spowodowana tym, że wiele hodowli ma dużo produktów a produkty trzeba wprowadzać na rynek, one muszą się, inwestycje w hodowlę, które są wielomilionowe, muszą się zwrócić, więc trzeba ten produkt sprzedawać i tutaj też wywiera się presję na kupowanie coraz to nowych, nowych odmian, dlatego też żywotność odmian z kilkunastu lat kiedyś, skraca się do pięciu siedmiu lat teraz. Druga sprawa, materiał siewny może być felfikowany, ale może to być też taki, jak leci, jak to przez setki lat ludzie zostawiali ziarno na kolejny siew. Osobiście widziałam i mamy w Radiu Raportu Rolnego i na naszej stronie fotogalerię, jak wyglądają konkretnie na przykładzie ziemniaków, jak wyglądają rośliny, które nie były wysadzane z kwalifikowanego materiału? Czy w przypadku zbóż ta różnica jest też tak ogromna, że widać to gołym okiem, że tutaj proszę bardzo jest kwalifikowany, tu jest niekwalifikowany, czy to jednak te różnice są bardziej stonowane? Może tak, materiał elitarny to jest też zupełnie inna grupa materiału kwalifikowanego. To jest przeznaczone dla firm hodowlanych i dla firm nasiennych, które roznażają do materiału, kwalifikowanego w stopniu C1 bo tj, lub C2 w Polsce jest... Kvalifikowany, kvalifikowany. Tej, tej, tej, to jest kwalifikowany C1 to są te niebieskie etykiety to jest ten stopień, który generalnie rolnicy nabywają i oni wysiewają przyjmuje się, że jeśli są dobrze prowadzone plantacje to produkcyjne już zabezpieczone przed grzybami e, chorobami przenosionymi z materiałem siewnym i ten materiał zebrany jest czysty, czy wolny od chwastów wolnych od innych roślin uprawnych, to rolnik może ten materiał wykorzystać w następnym roku, rok później, bez jeszcze aż tak dużej straty na plonie wynikającej z kolejnego odsiewu, czyli jakby spadku potencjału genetycznego. Każdy kolejny rok po tym drugim roku już ten spadek jest, jest odczuwalny i namacalny. Przekłada się na wyniki ekonomiczne. Czyli to już nie, nie jest o kilka procent, tylko co? Kilkanaście, kilkadziesiąt procent? To, to zależy od odmiany, zależy od tego, jak rolnik prowadzi tą plantację, na ile jakiej jakości ten materiał wyprodukowuje. I trzeba też pamiętać, że ten przywilej korzystania materiału własnego wyprodukowanego do siewu jest też obłożony pewnymi obowiązkami jest ze strony rolników to pani zresztą doskonale wie że odmiany, które są w Polsce sprzedawane są prawnie chronione i każdy rolnik ma absolutnie prawo wykorzystać materiał siewny do, z własnego zbioru do siewu ale ma też obowiązek odprowadzić, odprowadzić stosowną opowę dla, dla e, firmy hodowlanej, która poświęciła swoje środki finansowe, zasoby e, pracy ludzkiej i intelektualnej, żeby, żeby, żeby to wyhodować, ponieważ jeśli nie będzie e, obrot pieniędzy obrotu finansowego z opłat licencyjnych od firm nasiennych i od rolników, którzy wykorzystują te materiały osiemne No to nie będziecie mieli za co wyhodować kolejne odmiany, krótko z, mówiąc z, z szkodą dla rolników, tak? Ponieważ polska hodowla ma odmiany dostosowane do polskiego klimatu Jeśli polska hodowla straci na znaczeniu osłabnie no to się przełoży też na słabsze plony polskich gospodarstw. Pytanie tylko, czy na ile realne jest ściągnięcie tych opłat od rolników i czy bardziej się opłaca rolnikowi kupować co roku materiał siewny nowy, czy wysiewać swój i odprowadzać opłatę licencyjną? A ja odwrócę pytanie. Dlaczego rolnikowi w Szwecji czy w Danii opłaca się praktycznie 90% materiału wymieniać co roku, a nasi rolnicy nie są do tego Przekonani. A tak jest rzeczywiście w Skandynawii, że 90% tak. jest nowych? Tak. 80-90% materiału siewnego jest wymieniane co roku. My staramy się, jako firmy hodowlane, firmy nasienne, przekonywać rolników, że wybierając materiał kwalifikowany, korzystają nie tylko z zwolnienia z opłat licencyjnych ale korzystając z tego, że ten materiał jest dobrze zaprawiony, znana jest jego wartość siewna, czyli masa tysiąca nasion, zdolność kiełkowania, znają odmianę, mają informacje o tej odmianie, jej bolączki, jej zalety, wiedzą jak poprowadzić plantację w sezonie wegetacyjnym, dzięki temu uzyskują wyższy plon, przy mniejszym nakładzie, przy mniejszym nakładzie, tak, bo... Często rolnicy nie zdają sobie sprawy, że materiał siewny, który wykorzystują do siebie, on ma konkretną wartość, bo te 200 kg, tak jest, przyjmując, tak, wysiewane pszenicy, jeśli teraz cena jest tam 850-900 zł, to, ma, to jest, ten materiał siewny kosztuje go 180 zł na, na hektar. Eee, kwalifikat, powiedzmy, akurat jest cena dwa razy wyższa, ale tam już jest, jest zaprawa, jest potwierdzona jakość czystość, kiełkowanie i w tym ma już zawartą opłatę licencyjną. Czyli jakby kupuje nie tylko sam materiał siewny, ale też kilka dodatkowych elementów. Kilka dodatkowych elementów. Nie ma problemów z rozliczaniem później, w przyszłym roku tego materiału. Skandynawów nie trzeba przekonywać. Czesi wymieniają naprawdę nieporównywalnie w większym stopniu niż my. Niemcy tam jest w granicach 60%. Nawet Litwini mają w granicach 30%. A, w Polsce ile to jest? A w Polsce to nie jest nawet 15. No to rzeczywiście różnica jest duża. Różnica jest kolosalna. Czyli, ale to wynika tylko z tego, żeby tam byle złotówkę wydusić oszczędzić? Nie, czy wiem, czegoś nie wiem. To trzeba, naprawdę trzeba yy, zadajemy to pytanie, bo bierzemy udział w wielu szkoleniach, rozmawiamy z rolnikami. Z tego względu ja również zadaję to pytanie. Rolnicy e, często tłumaczą, e, że w danym momencie nie mają środków finansowych, na przykład na początku, na zakup materiału. Bo ja na szkoleniach przeprowadzam z nimi kalkulacje, opłacalności się takiej produkcji i bilans wychodzi na plus, na korzyść materiału siewnego. Rzadko się zdarza ktoś, kto nie, nie zgadza się z, z moją kalkulacją, z moimi wyliczeniami. A przy takiej kalkulacji, to jakiego rzędu to są różnice, niech pan przypomni? W zależności od kosztów materiału siewnego i od jakości e, zebranego plonu, ponieważ e, dobrze wiemy, że jak są trudne żniwa, dużo materiału jest e, porośniętego, wtedy też. E, Osoba, która zdecyduje się na wysiewanie własnego materiału siewnego, wysiewego więcej, zakładając, że z tego względu, że dużo jest porost, sporo może nie wziąć i plantacje schody będą niewyrównane. Tak naprawdę przyjmując minimalną zwyżkę plonu, nie wiem, 5-7% właściwie zawsze, przy każdym gatunku wychodzimy lepiej niż na materiale siewnym. Własnym. Tu jest tylko kwestia taka, że to jest pewna inwestycja. Coś musimy włożyć na początku. Dostajemy tą premię na, na żniwach. I to trzeba umieć liczyć, umieć sobie kalkulować, nie patrzeć z perspektywy jednego miesiąca, tylko całego sezonu wegetacyjnego. Fajnym narzędziem i pomocy są te dopłaty do materiału siewnego. Pula się teraz podwoiła. To jest 15 tysięcy euro. Czyli jeszcze dostaje się żywą gotówkę za to. Dostaje się oczywiście też z poślizgiem. Jak to wszystkie, jak to wszystkie dopłaty ale te pieniądze wrócą. To też trzeba sobie wziąć pod uwagę przy, przy kalkulacji. Drugim nagrodzonym zbożem z hodowli roślin strzelce jest o zimę borowik. Ponoć to jest bardzo nietypowa odmiana. Na czym polega jej nietypowość i szczególny charakter? Do tej pory na rynku funkcjonowały dwie grupy odmian. Odmiany tradycyjne, długie słomie. Ich wadą było to, że były stosunkowo podatne na wleganie. I odmiany o krótszej, ale bardzo sztywnej słomie. Morowik jest pierwszą odmianą, która łączy te dwie cechy. Jest najwyższy przężytą w tej chwili w Polsce, której średnia wysokość rośliny przekracza 120 cm, a jednocześnie odporność na wyleganie na poziomie odmian krótkosłomych. A są rolnicy. To znaczy ta słoma jest sztywna? Jest sztywna, jest dobra odporność na choroby podstawy źródła, więc sama podstawa słomy też jest bardzo mocna. I to powoduje, że wyróżnia się na tle wszystkich odmian tych tradycyjnych odporność na wyleganie, stoi bardzo dobrze, e, aż do żliw. No chyba, to że... takie pole przystrzyżone na jeża. Chyba, że, chyba, że przelejemy z azotem, tak? I wtedy trzeba, trzeba, trzeba antywylegarz dać, ale to nawet, jak ktoś przestanie z azotem, to i krótko słomę to może, może mu się położyć. E, także jest to coś e, dla rolników, którzy chcą słomę, a mają na przykład dużą produkcję e, mleka, tak? Bydło, a słoma na oborach głębokie jest, jest potrzebna. Słowa zdrowa, bo odporność na choroby grzybowe jest bardzo wysoka. A z drugiej strony ułatwiony sprzęt e, przeżyta z pola, ponieważ e, ładnie jest wylegnięty, więc i, i szybciej się to zbiera, sprawniej. Jest, e, jeśli chodzi o masę tysiąca nasion, to jest chyba najbardziej dorodne w tej chwili przeżyto. E, w ogóle dostępne na rynku. Masa przekraczająca 50, a nawet więcej gramów. Piękne, dorodne, ładnie wypełnione ziarno. Wartość żywieniowa. Wysoka, także nadaje się do skarmiania trzody chlewnej bardzo dobrze. Sam wygląd Borowika cieszy oko. Długi, bardzo ładnie wypełniony kłos. Właśnie tak patrzę tutaj na zdjęcie. Także jest, można się tą plantacją chwalić przed sąsiadami przez cały sezon wegetacyjny i tak samo można się później pochwalić plonem po zbiorach.